Przeznaczenie do Xaru rozdział 9 Czas wolny 3, 2, 1 Teraz! Szepnął mistrz Delor z nieukrywaną radością na posępnej twarzy. Cztery postacie zaskoczyły z dachu któregoś z budynków i zwinnie wtopiły się w tłum idący w stronę powozów z dostawą różnych dóbr do miasta. Rozproszeni omijali strażników, skupiając się na bardziej interesujących osobach. Wszystko wyglądało normalnie. Kolejni mieszkańcy Mundarii, którzy przybyli do diasporu, aby kupić potrzebne dla nich rzeczy. Czurka ubrana w zwykłe ciuchy z elementami zielonego koloru wyszła już naprzód kolejki, gdzie znajdowały się powozy z najciekawszymi przedmiotami, którymi jednak nie byli zainteresowani. Ominęli powozy i zniknęli gdzieś nieopodal. Kiedy hied zobaczył, że wszyscy jego towarzysze znaleźli się w odpowiednich miejscach, podniósł rękę i wykonał nią tajemniczy gest. Pięcioro członków wężownika, łącznie z ich liderem, uciekli z miejsca zbrodni. Godir, rabuś nad rabusiami, odetchnął z lulką, gdy zobaczył znajomy budynek. skoczyli na jego dach i kopnął ścianę wieży złączonej razem z nim. Przejście uchyliło się lekko, a on wślizgnął się do środka i zamknął za sobą ciężką kamienną ścianę. Chociaż był środek dnia, wnętrze złodziejskiej siedziby oświetlał blask naftowych lamp. Przy stole stała reszta wężownika, biorąca udział w tej popołudniowej złodziejskiej akcji. No, chłopaku, pokazuj nam, ile udało cię zwędzić. Żyteczna satysfakcja malowała się na twarzy lidera kranu. No i chyba poszło mi najlepiej, powiedział Godir, wyciągając ze wewnętrznych kieszeni braka sakiewki, które następnie rzucił na stół. Cztery pary oczy zaczęły liczyć skrawki materiału z monetami w środku. Ha, dziewięć. Jak zwykle poszło ci najlepiej, Godir. Dałeś na kiedyś szansę zabłysnąć, co? Powiedziała Lisa. Jedyna kobieta wśród zebranych złodziei. Przecież wiesz, że on zawsze będzie dał z siebie wszystko, taki ma cholerny charakter. Hied zaśmiał się głośno i klepnął Gdyra w plecy. No, ale Lasulowi też poszło nie najgorzej. O jedną mniej niż mój faworyt. Całkiem nieźle. dodał Delor. Lasul zaś stał cicho i bezsłownie trawił swoją przegraną. Delor, zwany przez De Delordem, klasnął w ręce i zaśmiał się grubym śmiechem. Dzięki wam za udaną akcję ale przez jakiś czas będziemy musieli pozostać w ukryciu. Tak, nie róbcie niczego na własną rękę. Wcześniejsze akcje, uwolnienie młodego i dzisiejsze zawody, nie chcemy przecież, żeby to wszystko doszło do króla. Wodałach by pewnie nakazał przeszukanie każdego zakamarka miasta, do tego musimy uniknąć. Jak tylko nasz ukochany weser wróci z wieścią o tym braku od Godira, zaczniemy działać. Do tego czasu możecie robić, co wam się podoba. Ale korzystajcie ze swoich własnych sakw i, na boga słodziej, niech was nawet nie kusi, żeby coś zwinąć. Mistrz uniósł się tak bardzo, że zaczął się krztusić. Ty, Godir, lepiej siedzieć w północnej części miasta, kontynuował. Gdyby się ktoś rozpoznał, mielibyśmy duży problem, a nie możemy sobie pozwolić drugi raz ratować twej parszywej skóry ze stryczka. Po tych słowach Delor walnął ciężką pięścią w stół, a monety zagrały swoją pieść. Zrozumiano, powiedziała cała czwórka. Wszyscy się rozeszli, a Godir rozejrzał się po kryjówce. Niewiele się zmieniło od czasu, kiedy opuścił miasto. Na tym piętrze były rozwieszone trzy hamaki. Duży, drewniany stół dumnie stał w środku, a brązowe, srebrne i złote monety delikatnie świeciły w świetle lamp. Jakaś stara skrzynia ze sztyletami i nożami była upchnięta w jednym z roków, a ze ściany przeciwległej do wejścia wisała sznurowa drabina prowadząca do kolejnych pięter wieży. Górne części siedziby wężownika, piętro drugie i trzecie, były sypialnymi dla reszty szajki. Nie licząc hamaków, Stały tam obrazy, rozpadające się księgi i kawałki metalu, części zbroi i diasporowych strażników. Jedynie najwyższy pokój był inny. Kilka brakujących cegieł tworzyły okno, a w jednym rogu było łóżko. Na ścianie wisiał duży metalowy wąż wkradający się do trapezowatego kształtu. Symbol wężownika. Pod jedną ze ścian stały upchane skrzynki, szkatuły i urny, wszystkie pełne drogocennych kamieni, monet i biżuterii. W jednej ze skrzynek było kilkanaście naszyjników, takich jak u samego lidera klanu. Pokój delorda był wyższy niż reszta, ale na jego środku wisiał potężny kościelny dzwon. Cała wieża była mistrzostwem architektonicznego idiotyzmu. Po jej zbudowaniu, któryś z poprzednich władców zdecydował, że mu się nie podoba i nakazał ją wyburzyć. Fakt, że jeszcze stoi był zwycięstwem błagalnej rozpaczy architekty i robotników, którzy ją wybudowali. Została ratowana, chociaż zupełnie zamurowana, ponieważ ówczesny król powiedział – jeśli tego nie zrobimy, zalęgnie się nam jakieś robactwo. Wielu mogłoby stwierdzić, że i tak się zalęgło i w pewnym sensie mieliby rację. – Chodź, Godir, napijemy się, pogadamy. – rzekł niemal szlachetnie niech jed. I razem ze swoim kolegą spięli się po drabinie, udając się na drugie piętro złodziejskiej kondygnacji. Usiedli przy stole na pobliskich skrzyniach. Hiet, niewiel starszy od Godira, wciągnął bukłak i podał mu go. Ten łyknął trochę gorzkiego wina. — Opowiadaj, jak tam droga do Morywu. Znalazłeś w końcu tego starca? Dowiedziałeś się czegoś? — Bo jak mi powiesz, że polacłeś tam na marne, to chyba umrę ze śmiechu. — A gdzie tam? — rzucił rabus i łyknął więcej wina. — Znalazłem go. — Powiedział mi, że skarbnica jest gdzieś na południowy wschód od miasta. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Zapytałem go też o te błyski. Twierdzi, że to jakaś magiczna góra na wschód od diasporu. Aha, to ciekawe. Odparł Hiet. Ale myślisz, że można mu wierzyć? Z tego co ja wiem, na południowym wschodzie są tylko jakieś stare ruiny, zupełnie bezużyteczne. Sam tam szukałem. No tak, ale znając ciebie to po kilku chwilach zdenerwowałeś się nic, że nic tam nie ma i... No i postanowiłeś wrócić. Ja roześmiał się i dorzucił, A akurat tu masz rację. Właśnie, może warto przeszukać jeszcze raz. Wiadomo, że skarby nie leżały na ziemi. A co do tej góry, to chyba prawda jest. Że co, magiczna góra? Od kiedy wierzysz w magię? To bajki opowiadane dzieciom do poduszki. Chłopak zabrał godirowi bukłak i wziął spory łyk. Uwierz mi, magia to nie jest żadna bójda. Sam widziałem różne magiczne sztuczki, jak wracałem tutaj. Słyszałeś o tym całym drugesie? Obaj złodziej spoważniali. Kiedy spotkałem go na swojej drodze, poszukiwał dwóch osób. Później wiedziałem, że używali magii. Zresztą, westą kieszonkowiec, po co wszyscy przyjezdni? Chodzi o tych z innych krajów. Mieliby zmyślać o magii potworach. W sumie to zrozumiałe, dlaczego tak dużo osób przyjeżdża do królestwa. Podobno tylko tutaj nie ma potworów. Na no, smok tego rycerza? Zaróażył hiet. Właśnie, może w innych krajach są takie stwory, jak ten cały smok. Może ludzie je udomowili, tak jak ten druga, z swojego. Głupku, gdyby je udomowili, to po jakie licho by przed nimi uciekali? Hmm, no racja. A tak wracając do tej magicznej wieży, stary Osmin powiedział mi, że to właśnie dzięki niej w Mundarii nie ma potworów. Nie wiem, czy mu wierzyć, dodał Godry. Jeśli nie postaruję do zmysłów, to może mówić prawdę, w końcu to on założył nasz klan. Ojciec naszego Dolorda raczej by nas nie okłamywał. Złodzieje wzięli po łyku mało smacznego trunku i kontynuowali swoje wywody. A jeśli tak naprawdę ta góra powoduje te błyski, byłoby to warto sprawdzić, zresztą to mógłby być sposób, żeby obalić Mundusa. Nie do końca cię łapię, Godir. Co ma jedno do drugiego i skąd nasz wycie takie rewolucyjne myśli? Coś leci jest teraz? I tak wszyscy mówią, że jesteś jednym z najlepszych złodziei. Po co chcesz obalać królestwa? No bo popatrz, jeśli rozwalilibyśmy tę magiczną górę, to błyski by ustały, nie? A skoro to błyski powodują, że w tym samym obrębie królestwa nie ma potworów, to gdyby ustały, to co, pojawiłyby się potwory? Ale ty w ogóle w życiu widziałeś jakiegoś potwora? Gody podniósł się i zbliżył twarz do hieta. Widziałem. Szepnął. Przechodziłem przez oczarowane pola. Sam rozprawiłem się z potworem uosobieniem śmierci. Co ty mówisz? I co? Jak to co? Chłopak uśmiechnął się. Żaden potwór mi jest straszny, nie ma się czego bać. Damy sobie radę z potworami, Co zobaczysz. Godir zaczerpnął powietrza i wziął kolejny łyk, po czym usiadł, a bukłek położył na stole. Cała Mundaria wpadnie w panikę, a my dorwiemy ten przeglęty skarbiec. Oto twój plan? Zgadza się, więc jak? Jesteś ze mną? Jasne, jeśli tylko jest taka możliwość, warto spróbować. Starszy, cho chociaż nie lepszy, złodziej weschnął. A co z tym chłopakiem, co was razem ten rycerz capnął? Myślisz, że żyje? Mam nadzieję, że żyje, chociaż nie wiem, co byłoby dla niego lepsze, życie czy śmierć. Wiesz, wymordowali mu całą wioskę, jak szukali tych dwoje. Polecenie mu Dusa? Raczej tak. Powiem ci, że nawet go polubiłem, chociaż właściwie nie wiem czemu. To do ciebie niepodobny Godir. Jak wy, żeście się w ogóle poznali? Opowiadaj, ciekawy jestem. Chłopak wziął po prawie ostatni łyk wina, a bukłak ustawił na stole. Wracając do tych oczarowanych pól, przechodziłem przez jego wioskę i... Rabuś nie dokończył zdania, bo po drabinie wszedł kolejny złodziej, cały ubrany na czarno, z zieloną chustą na głowie. Jego niebieskie oczy skierowały się w stronę biesiedników. Godir rzucił. Lasul, że odpowiedź. czego chcesz? Zdaje się, że mamy pojedynek do uregulowania. Jego głos brzmiał przerażająco. Był wypełniony cierpieniem, zawiścią, a może nawet nienawiścią. Myślałem, że po ostatniej przegranej masz już dosyć. Godyś zachichotał. Nie graj ze mną! krzyknął za lasul i cisnął w stronę swojego rywala dwa noże, które wbiły się w bukłak. Na stół wyciekła czerwona ciecz. Złodziej nad złodziejami wstał, zaraz po nim zerwa się chiet. Ej, ej, chłopaki, weźcie, dajcie sobie. Dwa zdenerwowane spojrzenia padły na jego twarz. Ten zakłopotany dokończył. Dajcie sobie trochę miejsca. Znaczy się lepiej wyjść się na zewnątrz. Kryjówka pustoszała. Liza i Delor gdzieś wyszli, pewnie w trakcie rozmowy rabusiów. Cała trójka wyszła ze złodziejskiej wieży na drewniany dach. Skoro nie wybije wam tego pomysłu zełbów, to chociaż nie pozabijajcie się, co? Rywale nawet nie zwrócili uwagi na apel swojego kolegi. Lasur w ramach uprzejmości odsłonił wnętrze swojej kamizelki. W słonecznym świetle zabłyszczały rzutki. Cała masa morderczych noży. Godir również ukazał wnętrze swojego kubraka. Dwa sztylety odbiły promienie słońca. Stali w bezruchu przez kilka minut, patrząc sobie w oczy. Brąz ocz Godira spotykał się z błykitem Lasula. Nie będąc po niczyjej stronie, Hiet usunął się na bok. Przeskoczył na kolejny dach i przeglądał się niemej walce. Słońce schowało się za niewielką chmurą. Kiedy znów wyjrzało, aby przypatrzyć się starciu, Trzy igły przecięły powietrze i zatrzymały się na drewnianym dachu. Pierwszy atak należał do lasuła, jednak Godryl go uniknął. Zdążył wydobyć sztylet i złapał je w typowy dla siebie sposób. Koniec rękujeści spotkał się z palcem wskazującym i kciukiem. Ostrze zaś, wychodziło z drugiej strony. Noże ze świstem przeżywały powietrze. Czasem wbijały się drewno, chwilami odbijały się od kamiennej wieży. Godryl zwinnie skakał z dachu na dach. Konsekwentnie zbliżając się do przeciwnika. Jeden z metalicznych pocisków Był bliski trafienia Jednak spotkał się ze sztyletem i głucho upadł na ziemię Kiedy dystans między złodziejami zaczął maleć Lasul wyrzucał coraz więcej noży Te bezbłędnie szybowały w stronę króla kieszonkowców Jednak zostały zatrzymywane przez jego niezawodne sztylety W końcu deszcz metalowych obiektów się nasilił tak bardzo Że wyglądał jak sznur łączący parę złodziei Dźwięk uderzeń metalu nabierał intensywności Mogłoby się wydawać, że ilość noży Lasula nie ma końca a może w rzeczywistości tak było Godir odparowywał kolejne rzutki i w przepływie złości wyskoczył w powietrze omijając kolejne naostrzone pociski Skoczył w inne miejsce i rzucił jeden ze swoich sztyletów przeciwnika ten zaskoczony nawet nie tylko tą pon wbił mu się w udo w ataku furii wypuścił grad ostrz chłopaka zrobił to tak szybko i umiejętnie że dwa trafiły go w nieuzbrojoną rękę nie bacząc na ranę Godir maksymalnie zbliżył się do złodzieja przystawił mu sztylet do gardła — Wygrałem — powiedział, a jego przeciwnik o dziwo uśmiechnął się. Wtedy brązowe oczy Godira spojrzały trochę niżej. Zobaczył sześć rzutek przystawionych do jego żołądka. — Remis! Ogłaszam Remis! Przestańcie już! — wykrzyknął Hiet. Zabójcze zbliżenie dobiegło końca. Złodzieje, godząc się z decyzją o Remisie, wyciągnęli sobie wzajemnie noże z miejsc, w których utkwiły. Z ran trysnęła krew. Rabusie podali sobie czerwone od niej dłonie. No, no. Z dnia na dzień stajesz się coraz lepszy. Czego nie mogę powiedzieć o tobie, Godir? Chłopak przystawił swoją twarz tak blisko rywala, że dokładnie widział jego tęczówkę. Nasze zdolności dzieli przepaść lesu. I lepiej to zaakceptuj, jeśli cenisz swoje życie. Hieto patrzył rano obu chłopakom. Zrobił to trochę niezdarnie, ale skutecznie. Po pewnym czasie krwawienie ustało, a zioła, zapnięte z najbliższego straganu, uśmierzyły ból. Cała trójka w milczeniu siedziała w czołowym pokoju kryjówki. Po kilku nieudolnych próbach rozpoczęcia jakiejkolwiek rozmowy, Hiet dał sobie z tym spokój. Resztki słońca próbowały się przedostać przez prowizoryczne okno, a później przecisnąć pomiędzy drewnianą podłogą, bezskutecznie. Radosne ćwierkanie ptaków denerwowało wszystkich, a zwierzęta, jakby wyczuwając tę niechęć, po chwili również umilkły. Kiedy cała kryjówka zdążyła przysiągnąć zapachem krwi i złości, weszli do niej lisa, i mistrz Delor. Ona wrzasnęła zaskoczona ze za stanem widokiem. On skomentował to tymi słowami. Wy idioci. Dziękuję za wysłuchanie rozdziału dziewiątego Przeznaczenia Deixaru. Proszę o pozostawienie komentarza.